Jest 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Norwescy ratownicy zakończyli poszukiwania marynarza, który po południu w trakcie sztormu Dave... Wypadł za burtę tankowca na Morzu Północnym. Mężczyznę uznano za zmarłego. Nie miał na sobie kamizelki ratunkowej. Statek płynął z jednego z norweskich terminali naftowych do portu na Litwie. Akcja ratunkowa prowadzona była w bardzo trudnych warunkach. Wiatr pędził z prędkością ponad 100 km na godzinę, a fale sięgały ponad 12 metrów wysokości. Temperatura wody nie przekraczała 6 stopni Celsjusza. Storm Dave uderzył w południową Norwegię przed południem, powodując liczne zakłócenia. Około 10 tysięcy gospodarstw domowych nie miało prądu, a na południu kraju ogłoszono czerwony alert pogodowy. Teheran zapowiada, że jeśli Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie i mosty, Iran odpowie atakami na podobną infrastrukturę będącą własnością USA. Prezydent Donald Trump zagroził zniszczeniem obiektów, jeśli do wtorku wieczorem Teheran nie otworzy cieśniny Ormus. Z kolei w telewizji Fox News Trump powiedział, że porozumienie z Irańczykami może zostać zawarte nawet do jutra.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 Straż pożarna zakończyła już akcję na składowisku złomu w Oławie na Dolnym Śląsku. Strażacy gasili też ogień na położonej naprzeciwko posesji. Jest tam nieduży zakład meblarski. W pożarach nikt nie został ranny. Pierwszy z większych pożarów wybuchł na składowisku złomu po godzinie 14. Kilkadziesiąt minut później ogień pojawił się na sąsiednim terenie. Kolejne zapadlisko w Trzebini. Dziura powstała tuż obok linii kolejowej. Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej mówi, że na szczęście to nieczynny tor kiedyś prowadził do elektrowni Siersza. Strażacy zostali zadysponowani do zapadliska o wymiarach około 5 na 5 metrów. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyznaczeniu strefy niebezpiecznej.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 Jajko to jeden z najważniejszych symboli wielkanocnego stołu. Jest obecne w tradycji, ale też na naszych talerzach. W święta sięgamy po nie częściej niż zwykle, często nie zastanawiając się jak reaguje na to nasz organizm. Dr Radosław Kępiński ze Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ostrzega, że nadmierna ilość jajek może wywołać problemy.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 To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy dużo chmur z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie i na zachodzie. W wielu regionach przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Pomorzu, nad ranem także deszczu za śniegiem. W górach deszcz za śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 2 stopni na północy do 10 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, szczególnie w północnej części kraju i nad morzem.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 Witam Państwa najserdeczniej, przed mikrofonem Adam Rozlach. Mamy dziś nie tylko niedzielny, ale i świąteczny czas. Święta Wielkiej Nocy kojarzą nam się też z różnymi przyjemnościami, przysmakami, a Chopin trafia nam tu idealnie ze swoimi najbardziej wysmakowanymi i wyrafinowanymi mazurkami. Czegoż w nich nie mamy, już nie znajdziemy tam i piękne melodie kujawiakowe, mocne rytmy oberkowe, są za Mazury, a jeśli jeszcze interpretują je laureaci najbardziej prestiżowej ze wszystkich pozaregulaminowych nagród konkursów szopanowskich, Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków, to tych emocji jest jeszcze więcej. Nagrody przyznawane są od 99 lat. Za rok konkurs szopanowski, jak wiemy, obchodzić będzie stulecie swojego istnienia. A nagrodę Polskiego Radia Jury przyznaje od pierwszej edycji, czyli od 1927 roku. A pierwszym laureatem był Polak Henryk Sztąpka. Jak napisała Regina Spędzianka, stał się w zakresie tej formy prawdziwym wzorem dla wielu generacji szopenistów, tak polskich jak i zagranicznych. A Konstanty Regamej napisał, gra Chopina, a nie siebie. A ta rzetelność wobec kompozytora, pietyzm wypowiadający się w szlachetnej prostocie interpretacji, unikanie wszelkiego mędrkowania czy epatowania to największe zalety Henryka Sztąpki. Oto Mazurek Cismol, trzeci z opusu 50. Grał Henryk Sztąbka, laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków na pierwszym konkursie szapanowskim w 1927 roku. Rok temu grali nam tutaj w wielkanocnym mazurkowym koncercie szapanowskim wszyscy laureaci. Polscy, Polacy, którzy zdobyli Nagrodę Polskiego Radia, a dzisiaj postanowiłem zaprezentować Państwu pozostałych laureatów tych zagranicznych. Drugim laureatem Nagrody Polskiego Radia został w drugim konkursie oszapanowskim w 1932 roku Aleksandr Uniński, który na konkurs przyjechał z Paryża, dokąd jego rodzina wyemigrowała 8 lat wcześniej z Ukrainy. Był absolwentem Łazara Lewiego, z rekomendacją wielkiego pianisty Alfreda Kortota, u którego uczył się grać mazurków. Karol Stromenger napisał, że wytworna prostota cechuje jego interpretację tych arcydzieł i mam dla państwa dwa Nagrane w roku konkursu w 1932 Mazurki Fismol, pierwszy z opusu 6 i Cismol, trzeci z opusu 63. Słuchamy Aleksandra Unińskiego, laureata Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków w drugim konkursie szapanowskim w 1932 roku. Dwa mazurki nagrane przez zwycięzcę drugiego konkursu szopenowskiego w 1932 roku, ale też zdobywcy Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków grał Aleksander Uniński. W świątecznym wydaniu koncertu Chopinowskiego, programu pierwszego Polskiego Radia posłuchamy teraz Jakowa Zaka, pochodzącego z Odessy, też zwycięzcy trzeciego konkursu. Cytowany już tu słynny felietonista Karol Stromenger napisał, że przy całej finezji uderzenia mazurki podane były przez pianistę z prostotą. Jak słyszymy znów podkreślony jest ten tak ważny u Chopina element element gry, interpretacji. Nareszcie były to, pisał dalej Stromanger, mazurki bez sentymentalnego przeciągania i bez kanciastej kapryśności, która wielu kandydatom wydaje się polskim stylem. W jego wykonaniu, jakowa zaka, usłyszymy mazurka C-moll, pierwszego z opusu 30, oraz słyszanego dopiero co mazurka C-moll, trzeciego z opusu 63. Będzie okazja do porównań. To, co robią palce jako wazaka, pisał Piotr Rytel, ta ich perfekcja musi imponować, bądźmy szczerze, także zachwycać. Grał zwycięzca trzeciego konkursu szopanowskiego w 1937 roku jako wzak, zwycięzca, ale i zdobywca prestiżowej Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. A my w mazurkowym koncercie szopanowskim, wielkanocnym, specjalnym, świątecznym, Będziemy teraz słuchać laureata Nagrody Polskiego Radia w piątym konkursie, bo jak wiemy w czwartym laureatką została Halina Czerny-Stefańska. Tym zwycięzcą mazurkowym w 1955 roku został Chińczyk Fucung. Który, aby dostać tę nagrodę, specjalnie przyjechał na studia do Warszawy, aby pod kierunkiem Zbigniewa Drzewieckiego, dokładniej rzecz ujmując, studiował u niego w Krakowie. Inspirował się także płaczącymi wierzbami i polską atmosferą, którą Oczarował słuchaczy i jurorów podczas samego konkursu. Jak napisał Jacek Havreluk, nasz radiowy kolega, to pierwszy Chińczyk w historii konkursów szapenowskich, trzeci na podium i pierwszy w Mazurkach, tak to określił. To była nagroda, która wzbudziła wtedy ogromną sensację. Jerzy Broszkiewicz pisał takie oto zdania, Fucung gra Mazurki jak muzykę ziemi ojczystej. Podejmuje szeroki oddech polskiego romantyzmu, przekracza swą wrażliwością artysty granice historii i kultur, a sam artysta wyznał kiedyś, że klucz do sztuki Chopina, który wyraża się zwłaszcza poprzez Mazurki, dał mu wnikliwa lektura chińskiej poezji. No i ciekawe, co Państwo powiedzą na to wyznanie. Posłuchajmy, jak fu Cung grał podczas konkursu, bo to mamy już konkursowe nagrania. Mazurka A-Mol, pierwszego z opusu 59, także Mazurka F-Mol, tego ostatniego, czwartego z opusu 68, choć rozpoczniemy od Mazurka C-Mol, trzeciego z opusu 56. Gra fu Cung. Był pierwszy azjatycki zdobywca nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków Chińczyk Fucung, a grał dla nas wprost w sali koncertowej Filharmonii Narodowej podczas tego tak ważnego dla niego konkursu, bo zdobył wtedy nie tylko nagrodę mazurkową, ale także trzecią nagrodę w piątym konkursie szopanowskim w 1955 roku. A wtedy, pamiętamy, zwyciężył Polak Adam Harasiewicz. Słuchają Państwo świątecznego wydania koncertu Chopinowskiego w programie pierwszym Polskiego Radia. Przed nami kolejna laureatka przyznawanej od pierwszego konkursu Chopinowskiego w 1927 roku. Laureatka Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków Irina Zalicka. To był konkurs szósty. Bezapelacyjnym zwycięzcą tego konkursu był Maurizio Polini i to był jego konkurs. Ale nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymała Irina Zalicka, która także zdobyła nagrodę polonezową, przyznawaną wtedy po raz pierwszy przez Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Zalicka w drugim etapie zagrała trzy mazurki. Gismol, Dedur z opusu 33 oraz mazurka Cismol opus 50 numer 3. Józef Hański napisał Artystka będąc z usposobienia liryczką posiada jednak możliwości znacznie bardziej wszechstronne od wielu innych pianistów i nie jeden raz potrafiła błysnąć romantycznym zapałem i wirtuozerią najczystszej wody. Konkursowe nagranie z 1960 roku Iliny Zalickiej, która zdobyła wtedy nie tylko nagrodę Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza, ale także nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. W programie pierwszym Polskiego Radia w koncercie szopenowskim posłuchamy teraz wielkiej zwycięzczyni ósmego konkursu szopenowskiego. Argentynki Marty Archerich. Wygrała konkurs i zdobyła nagrodę mazurkową. Marta Archerich już wtedy, nie tylko dziś zachwycała, jak to ujął redaktor Hawryluk, całym Chopinem elektryzowała grą. A mazurki, jak napisał jeden z warszawskich recenzentów, Archerich grała je tak, jakby nigdy nie opuszczała Polski. Inna sprawa, że do udziału w konkursie przygotowywał ją Stefana Skenazę, rodem z Lwowa, który mieszkał i pracował w Brukseli. I to on wprowadził Martę Archerich w świat Chopina i jako juror konkursów szopenowskich zapoznał ją z wymaganiami naszego konkursu. Zaś Nelson Freire, Wybitny brazylijski pianista zaprzyjaźniony z Martą Archerich do końca swoich dni śmiał się wtedy, że ona nie wiedziała, co to takiego mazurek. A pytana, gdzie się nauczyła grać mazurki, odpowiedziała, słuchając nagrań Fucunga. Marta Archerich oczarowała wszystkich kreacją trzech mazurków stanowiących opus 59. Amol, Astur i Fismol – to oczywiście nagrania konkursowe z 1965 roku. My posłuchamy dwóch, pierwszego i trzeciego, Amol i Fismol. A ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę udanego jutrzejszego, drugiego świątecznego dnia. Do usłyszenia, Adam Rozlach.